Dzień dobry. Good morning. Kalimera. Kalimera. Cali Kalimera. My interpreter looks very handsome, doesn't he? Andy mówi, że ja wyglądam bardzo przystojnie. Myli się. Y you are wrong, they say. <laughs> they say, You are wrong. Hmm. I'm very cieszę się, że mogę być dzisiaj z wami na tym miejscu. To you God bless you. Niech was Pan Bóg błogosławi. God is good. Bóg jest dobry. God is very good. Bóg jest bardzo dobry. And his son Jesus Christ is very good. Jego syn Jezus Chrystus jest taki dobry. And the Holy Spirit is beautiful. A Duch Święty jest taki piękny. We believe in Wierzymy w Boga Ojca, w Boga Syna i w Boga Ducha Świętego. Hallelujah. Hallelujah. I'm going to ask my, my friend Peter to read from Matthew 25 and verse 14. To Mateusz 25, 14. Jeśli Jacek, moglibyśmy Cię prosić 30. o odnalezienie do 13. Matthew 25.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 Opowiada o pewnym człowieku, który zwołuje swoje sługi i daje pięć talentów jednemu z nich, dwa talenty drugiemu i jeden talent ostatniemu z nich. I Biblia mówi, że zawierzył niejako swoją własność ludziom. Prowadzę pewną służbę w Nigerii, w zachodniej Afryce. Zaufałem lub powierzyłem tą służbę ludziom, którym ufam. Mają teraz oni odpowiedzialność przed samym Bogiem. Ten człowiek zawierzył swoją własność trzem osobom. I dał im tyle talentów, żeby oni mogli to unieść, na tyle, na ile ich zdolności pozwalały. So Był ktoś, kto miał takie właściwości, że mógł unieść pięć talentów. Because the man that gave him the talents knew that this man had the ability to do something good. Człowiek wiedział, wiedział, że, że, że jego sługa to ut. Następnie zarządca właściciel wyjechał długą podróż. And then we're told in this story what a potem słyszymy, co się dzieje w następnej kolejności. Po długim czasie zarządca wraca, żeby się rozliczyć z nimi. Człowiek, który dostał pięć talentów mówi do swojego Pana Panie, zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób on się do Niego odnosi. Odnosi się do Niego z poważaniem. Gdy otrzymuję od Boga jakieś zadanie, to odpowiadam z właściwym poważaniem. Nawet jeżeli to, to zadanie jest przekazywane przez jakiegoś człowieka, to He odpowiadam z poważaniem. He said to the master, master. Więc odpowiada on temu człowiekowi zarządcy, mówi Panie Zaufałeś mi lub zawierzyłeś mi te pięć talentów Mam dla Ciebie dodatkowe pięć I e, właściciel Pan odpowiada Dobra robota Good and faithful. Jesteś dobrym i wiernym sługą. Jesteś dobrym i wiernym sługą. to teraz dostaniesz więcej. I will put you in charge of many teraz powierzę ci wiele dodatkowych rzeczy. I... Wejdź do radości Pana swego, mówi nasz przekład. Teraz kolejny człowiek, ten, któremu powierzono dwa talenty, przychodzi do niego i mówi, Panie... Dałeś mi, powierzyłeś mi dwa talenty, mam dodatkowe dwa talenty dla Ciebie. Pan mówi, odnosi się do niego w dokładnie ten sam sposób, w jaki odnosił się do tego z pięcioma talentami. You are good and faithful servant. Jesteś dobrym i wiernym sługą. Czasami słyszę te words. Czasami słyszę Jezusa, jak Jezus przemawia do mnie, mówiąc Andy, dobrze zrobiłeś. Good and faithful servant. Jesteś dobrym i wiernym sługą. Byłeś wierny i wypełniałeś wiernie to zadanie, które Ci przez te lata powierzyłem. Nawet w czasach, gdy było ci naprawdę bardzo ciężko, gdy zamiast jednego krzyża musiałeś dźwigać na swoich plecach dwa lub trzy, dochowałeś wierności, dobry i wierny sługo. Now, we must note, that Teraz musimy so, sobie zdać sprawę, że jeden talent, jeden talent w tamtych czasach był wart niż, więcej niż dzisiaj tysiąc dolarów. Czy możecie sobie to wyobrazić? Today is nice. Więc tysiąc dolarów dzisiaj to jest niezła sumka. But in those days was... Ale w tamtych czasach Tysiąc dolców to było, wow! To było naprawdę dużo. Naprawdę dużo. Ten człowiek, który dostał jeden talent, przyszedł do swojego pana i wypowiada pewne słowa. Panie mówi: Wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym. Zbierasz tam, gdzie nie siałeś. I zbierasz tam, gdzie nie zasiewałeś ziarna. A więc bałem się. I to jest często nasz problem. To jest Twój problem. To jest mój problem. Jak ten man, możemy say similar things bardzo często. We are afraid. Podobnie jak ten człowiek, bardzo często mówimy boję się. Więc tak się bałem, że wykopałem dziurę w ziemi i schowałem swój talent. The and the master responded like this. I oto jest odpowiedź jego Pana. Zły i Leniwy sługo. Nie potrzebujecie tłumacza, słuchajcie. <laughs> zły i leniwy sługo. Wicked. Zły. And lazy. I leniwo. I leniwy. Why at the end? Mm. Leniwy. Yes. But very good pronunciation. He said to him, "You're wicked." Mówi do niego, jesteś zły. Yeah, yeah, evil. Jesteś zły. He didn't say he was bad. He said he was, it was worse than bad. He said he was evil and wicked. I have to explain evil in Polish because we don't have to... Słuchajcie, w angielskim są dwa określenia zły. Zły może oznaczać jak zepsuty po prostu. który nie działa. Uh, albo evil to znaczy moralnie zły. Moralnie zły. Evil oznacza moralne zło. Okay. And he said to him that he was lazy. I powiedział mu, że jest leniwy. You knew, he said to him, Wiedziałeś, mówi pan. Wiedziałeś, że zbieram tam, gdzie nie siałem. Powinieneś więc zanieść to do, do banku. Przynajmniej dostałbym kilka procent. I wtedy on mówi do innych tych sług: weźcie go i ukarajcie. Ponieważ ci, ci którzy, którzy mają e, wiele, tym, ty, tym ci będą mieli jeszcze więcej, tak? I to jest naprawdę wspaniała przypowieść. My, którzy znamy Jezusa. My, którzy jesteśmy narodzeni na nowo i znamy Jezusa, nasz Pan przychodzi do nas i daje nam pewne, pewne możliwości, daje nam talenty i wysyła nas na misję i daje nam pewne instrukcje, i jest naprawdę ważne, w jaki sposób odpowiadamy na to powołanie. Może, może mam wystarczająco talentu na, na dwa talenty. And w my life, God has given me opportunities to do something with the talents He's given me. I w moim życiu Bóg daje mi, daje mi możliwość wypełnienia tych moich talentów. Miejsca, w które Pan Bóg mnie zabiera. Słowa, które wkłada w moje usta i rzeczy, które chcę, żebym zrobił. I dzisiaj właśnie będziemy się przyglądać talentom, które Pan Bóg nam zawierzył, dał nam. Ale chciałem rozpocząć tą sekcję z czymś bardzo takim prostym, bo jesteście utalentowanymi ludźmi. W tym pomieszczeniu znajdują się w tym momencie ludzie, którzy mają pięć, e, powołanie na pięć, na dwa i na jeden talent. Us, I gdy wypełnisz, gdy będziesz wierny temu swojemu powołaniu na tyle, na ile Cię stać, to Bóg da Ci wtedy więcej. Bóg powierzy Ci więcej, ale to nie jest dla nas, nie ze względu na nas. To, to jest dla kogoś innego. Nie chodzi o to, żebyśmy teraz te talenty trzymali dla siebie. Chodzi raczej o to, żebyśmy byli błogosławieństwem dla tego świata i dla innych ludzi. I 1973. I gdy przyglądam się mojego życiu, a znam Jezusa od y, 1973 roku, nawróciłem się w roku 1973 w lipcu, w małej miejscowości, w małej wiosce w Anglii. 28 lipca, 10:00 wieczorem. Oddałem moje życie Jezusowi. Napełniony zostałem Duchem Świętym. I po mniej więcej roku znowu miałem potężne doświadczenie Ducha Świętego. Więc chciałbym najpierw mówić o tym, że są w tym pomieszczeniu ludzie, którzy mają pięć, dwa i jeden talent. I nie możesz się bać. Nie mogę się bać. Nawet jeśli, albo gdy jestem, gdy się boję, to wciąż będę parł naprzód. Będę robił to, czego Bóg, chce, żeby, co Bóg mi powierzył, nawet I will jeżeli się boję. Nie pozwolę, żeby strach powstrzymał mnie przed wypełnianiem Bożej woli. Nie pozwolę, żeby strach powstrzymał mnie przed wypełnianiem Bożej And he, he, he says, his knees were Apostoł Paweł często był w miejscach lub sytuacjach, o których mówi, że jego kolana się trzęsły w tych sytuacjach. Jezus nie pozwolił strachowi, żeby ten strach go powstrzymał. he was fearful. W, w czwartek wieczorem Przed ukrzyżowaniem W ogrodzie Getsemane Jezus obawiał się Jezus obawiał się Miał strach, ale nie pozwolił Żeby ten strach go sparaliżował I nie pozwolił mu wypełnić tego Co jest Bożą wolą Nie pozwolił nie pozwól, żeby strach przed człowiekiem Cię powstrzymał. Strach przed człowiekiem jest sidłem, jest e, celą taką więzienną. A Jezus powołuje nas do wolności. Ponieważ Chrystus powołał nas do wolności, abyśmy byli wolni. Mamy być wolni. Gdybym Wam zadał następujące pytanie, to jak byście na nie odpowiedzieli? Co to znaczy być dojrzałym chrześcijaninem? Oto to pytanie. Chciałbym, żebyś się teraz odwrócił w kierunku osoby, która siedzi koło ciebie. I powiedz, odpowiedz pierwszą rzecz, która przychodzi do twojej głowy na to pytanie. Odpowiedz, co to znaczy według ciebie, że osoba jest dojrzałym chrześcijaninem. A, te, a potem następna osoba niech ro, zrobi to samo niech odpowie tobie. Co to znaczy być dojrzałym chrześcijaninem? Jeden z darów, którym, którymi Bóg nas obdarzył, jest czas. Był pewien młody człowiek w naszym kościele o imieniu David. Pracowałem wtedy full-time w Kościele. Mieliśmy pastora, ale mieliśmy wtedy pełnoczasowego ewangelistę i to byłem ja. To było bardzo dziwne w tym momencie dla Kościoła, żeby posiadać pełnoczasowego ewangelista. Powiedziałem do David jeden day, David, mam wizję dla twojego życia. I powiedziałem Davidowi pewnego dnia, David, dostałem wizję dla Twojego życia. Widzę Cię w służbie. Widzę Cię, jak pracujesz w, w szkołach. Wiem, że w tym momencie czyścisz toalety w szpitalach, ale chciałbym Cię uwolnić do pełnoczasowej służby w kościele. I ten człowiek mówi, masz wizję dla mojego życia? I said, yes, I have a, vision for a ja na, na to, tak, mam wizję dla twojego życia. A on na to mówi, ja nie mam wizji dla swojego życia, a ty masz wizję dla mojego życia? I, said, I, want to release you. I powiedziałem mu, chcę cię uwolnić. I powiedziałem, co ty zrobić? anato w jaki sposób co zrobisz I said, I'm going to speak to our pastor and ask him for permission for him to allow me to approach 10 people in the church and I will ask 10 people one two three potrzebuję twoje pójdę do pastora otrzymam od niego błogosławieństwo żeby podejść do 10 osób w kościele Będę liczył 1 2 3 4 5 Poproszę 10 osób w kościele, żeby dały mi niewielką ilość pieniędzy każdego miesiąca. żeby donowali to na kościół. ponad to co zwykle ofiarowują. weźmiemy te pieniądze, które są donowane przez te 10 osób i damy Dawidowi. So God put this crazy thing in my head. Bóg po prostu włożył mi tę ten zwariowany pomysł w głowę. I poszedłem do pastora i powiedziałem pastorze Potrzebuję Twojego pozwolenia, żeby to zrobić. A on na to mówi, dobra. Zrób. Więc poszedłem do pierwszej osoby. Y, powiedziałem, słuchaj, czy mogę się wprosić do Ciebie na obiad w niedzielę? Chciałbym ci, ci coś powiedzieć. A więc siedzę w tym wielkim domu i dzielę się tą wizją z tym człowiekiem. I powiedziałem do i mówię temu człowiekowi, słuchaj, to jest wizja, czy możesz donować troszeczkę, troszeczkę pieniędzy co miesiąc, żebym mógł to przekazać Dawidowi. A on can. na to mówi, jasne. Every I, ask said, yes. I każda osoba, do której poszedłem, powiedziała tak. Wow. Amen. We David. My... Namaściliśmy Dawida. Teraz był w pełnoczasowej służbie chrześcijańskiej. I zaczął chodzić do szkół i mówić tam o Jezusie. Następnie nasz kościół założył kolejny kościół. I on tam był pastorem. I on tam Potem poszedł do seminarium teologicznego na trzy lata. I został pastorem dużego kościoła. Mhm. A teraz jest takim e, chaplin, e, kapelanem w, w armii. A więc Bóg dał nam czas. To zadanie, które Bóg mi wyznaczył, to po prostu było zadanie. Więc chodziło o to, czy będę Mu wierny. I naprawdę zajęło mi wiele czasu. Zajęło mi to wiele czasu, by odwiedzanie tych wszystkich ludzi. I również odwagę. Najpierw musiałem iść do pastora poprosić o pozwolenie. Potem musiałem się odważyć, żeby podejść do tych ludzi w kościele. Nigdy wcześniej nic takiego nie robiłem. Żeby iść do ludzi i prosić ich o pieniądze. Dlaczego miałbym robić coś takiego, żeby po prostu zawstydzać siebie, żeby czynić życie niewygodnym dla siebie i robić to wszystko tylko po to, żeby jakiś człowiek dostał trochę pieniędzy? Ale jedną z rzeczy, którą Bóg Tobie i mi daje, jest czas. I jest to dar. To jest wspaniały, niesamowity time. Ale wiecie czasami jest tak, że w ogóle ludzie nie chcą Ci dać ani chwili swojego czasu, żeby to us to help us. I czasami potrzebujemy, żeby ludzie przybiegli z pomocą, bo co się dzieje? We need them to come to us. Potrzebujemy tylko ich, chwili ich czasu, żeby nas podnieśli na duchu. A, a oni są tacy zajęci. Możemy być... Or we y no, mieć swoje problemy. O, myślimy z, czasami o swoich dzieciach. Myślimy sobie, jak to wszystko mogę pogodzić i zrobić. Ale jeśli Bóg powołuje nas do tego, żebyśmy coś wykonali, jeśli powołuje nas do miłości bliźniego, to musimy na to pozytywnie odpowiedzieć. I możemy na to odpowiedzieć pozytywnie. Can I do this or not? To nie jest pytanie, czy ja mogę to zrobić, czy nie. Jeżeli Bóg powiedział tak, to odpowiedź jest tak. On jest naszym Panem. Pan jest tutaj. I kiedy to our Lord Pana, Lord and master, i gdy odpowiadamy naszemu Panu w ten właśnie sposób Panie, e, Panie Nasz Jemu się to naprawdę podoba When I'm in Africa, Gdy jestem w Afryce they call me sir. Zawsze mówią do mnie Sir It is in their culture to, to, to treat you to jest po prostu jest część ich kultury, żeby traktować Ciebie z szacunkiem. Nigdy nie mówią do mnie Andy. Zawsze mówią do mnie yy, wielebny Andy. Nawet ludzie, którzy naprawdę są moimi yy, przyjaciółmi albo kolegami. Nawet ludzie, którzy naprawdę są moimi przyjaciółmi albo kolegami. Zawsze mówią do mnie Sir. I dobrze jest, jeżeli mamy tego rodzaju e, szacunek do Jezusa. To jest prawda, że On jest moim przyjacielem. Nie jest taki odległy i chłodny. Jest bardzo blisko mnie. have received od Jezusa 100 stronger and better than any human love. miłość, którą otrzymuję od Jezusa jest tysiąckrotnie mocniejsza i silniejsza od tego, co otrzymałem od jakiegokolwiek człowieka. But I still treat him with respect. Ale wciąż traktuję go z szacunkiem. And I, call him my Lord. I mówię do Niego Panie. I mówię do Niego Panie. Od 26 lat już jeżdżę do Nigerii. I było wiele takich sytuacji, gdy już chciałem przestać. Ale kontynuuję tę pracę, dlatego że wiem, że muszę się okazać wiernym. Więc nie bójmy się. Jesteście utalentowanymi ludźmi Możemy, możemy mówić o, o różnych e, talentach, różnych obdarowaniach Niektórzy grają na pianinie i to jest naprawdę wspaniały talent Ja mam Kilka darów, talentów Z Efezjan 4 rozdziału Jestem ewangelistą W Rzymian 12 słyszymy Słyszymy o obdarowaniu Które się nazywa Pokrzepianie albo zachęcanie Są jeszcze inne dary Ducha Świętego, obdarowania Ducha Świętego, które On chce nam dać Proroctwo, dar mówienia innymi językami, dary mądrości i czynienia cudów. To są dary Ducha Świętego. A więc mówimy o pewnych obdarowaniach, o darach i talentach. I Bóg chce, żebyś zajął swoje miejsce, jakie Ci przeznaczył w swoim Królestwie. Bo ma dla Ciebie jeszcze inne dary i talenty, których w tym momencie nie masz. Nie możemy być efektywni w tym świecie bez daru Bożego. Gdy patrzymy, przyglądamy się życiu Jezusa. I i zadajemy sobie pytanie, co to, jak to było, że On był taki wspaniały, niesamowity? To odpowiedź brzmi, On poruszał się w mocy Ducha Świętego. Poruszał się w mocy Ducha Świętego i darów Ducha Świętego. Ty i ja nie w mocy Ducha Świętego. Ty i ja nie możemy wykonać tej pracy, która została nam powierzona, jeśli nie będziemy się poruszać w mocy Ducha Świętego. Był taki czas, gdy nie mówiłem innymi językami. Był taki czas, gdy nie mogłem wydusić z siebie żadnego słowa proroczego. Ale Bóg ma dla mnie, dla ciebie swoje dary. Nie możesz zamknąć Boga w skrzynce w jakimś... I również nie, nie powinieneś zamykać siebie w jakimś... W, jakimś, w jakimś... małym miejscu. God wants to you and me Bóg chce Ciebie uwolnić. And new thing in your life and my life. I chce robić, czynić nowe rzeczy w Twoim i moim życiu. He has new for us. Ma nowe rzeczy dla mnie i dla Ciebie. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, To, to zrozumiałem Let's have a break for e, Słuchajcie, przez 10 minut zróbmy modlitwę, taką 10-minutową Did you mean prayer or, or break? Ok, sorry, przepraszam Widzicie, jaki ja jestem na wyższym poziomie duchowym Gdy on Piotr, myśli o przerwie Piotr zostaje, Piotr zostaje Ja myślę o modlitwie Resztę so you see na kawę. That, that's that's called higher spiritual level when you think about the break I think about prayer sir <laughs>